Słuchacie, Słuchacie wojewódzkiej, wojewódzkiej bazy, bazy okrętów, okrętów podwodnych. Wojewódzka baz okrętów. Parę informacji chciałem nagrać przed wyjazdem do Grecji. Wjeżdżamy z Rzeszowa, staramy się dotrzeć do Patry, ale po kolei będziemy jechać tak. Najpierw autobusem pojedziemy do Włoch, do miejscowości Ankona, w której to znajduje się port. Tam w tym porcie wsiadamy na prom. Promem blisko Dobę będziemy płynąć. Do Grecji Do Patry I z Patry będziemy starać się Złapać autobus już grecki Do miejscowości Lewkada A z Lewkady już dalej do Agios Nikitas A właściwie do w pobliże tej miejscowości Gdzie to będziemy W dwa dni od wyjazdu Nasza podróż w jedną stronę trwa ponad dwa dni. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. W każdym razie tak. Yy, mieliśmy jeszcze plan co do yy, wyjazdu poprzez Ateny. I tutaj byłoby to o dobę krócej mniej więcej, ale nie zgrały nam się godziny tych autobusów, a tam gdzie jedziemy to będzie trochę problem godzinowy, bo jak dowiedziałem się w Grecji, yy, nie wszędzie można się dostać w tak prosty sposób. Na przykład są dwa, trzy autobusy dziennie, a nie chcemy nocować gdzieś poza tym miejscem naszym przeznaczenia. Dosyć kuszący tym samym jest jeszcze ten statek, którym będziemy płynąć, prom. A ponieważ nigdy nie płynęliśmy, to zdecydowaliśmy się, że w ten sposób właśnie spróbujemy, a nuż nam się spodoba. Dla naszego syna to będzie też niesamowite wrażenie, bo w tamtym roku leciał samolotem pierwszy raz, a w tym roku będzie pierwszy raz z nami płynął statkiem. Powoli pakujemy bagaże, mamy listę pakunkową i mam nadzieję, że niczego jak zwykle nie zapomnimy. Pakowanie mamy dosyć opanowane już. Zawsze dość wcześnie staramy się stworzyć listę, już mamy taką żelazną i w miarę... Um, uzupełniamy ją w miarę upływu czasu. Im bliżej to, tym bardziej analizujemy, co jeszcze może nam się przydać. Ok, ale o tym to już chyba nie będę mówił, bo to nie jest zbyt interesujące. Koszty wyjazdu no, są nam mniej więcej znane Nie będziemy może o tym mówić w tej chwili a, Albo ewentualnie wspomnimy na końcu Co wiemy na temat Grecji na dzień dzisiejszy? No wiemy, że tam jedziemy Dużo stereotypów znamy, ale nie będę o nich mówił Bo raczej skupimy się na tym, żeby przybliżyć Grecję taką jaka ona jest nie nastawiamy się w żaden sposób, ani negatywnie, ewentualnie jeśli już to pozytywnie. Lewkada, czyli ta wyspę, na, na którą jedziemy, to właściwie był kiedyś półwysep. W tej chwili oddzielona jest mostem od lądu stałego i położona jest na Morzu Jońskim. Stąd droga morska jest dość polecana, bo tam między wyspami bardziej można się poruszać właśnie drogą wodną. Wyspa Lewkada jest oddalona od lądu o niecałe 100 metrów, zajmuje 302,5 km powierzchni. Jest to wyspa górzysta dosyć, gdzie blisko 70% jej powierzchni stanowią góry. Najwyższa góra Stawrota bodajże to 1182 metry nad poziomem morza. Na tej wyspie panuje typowy śródziemnomorski klimat. Większość dni w roku jest słonecznych i ciepłych. Zimy natomiast są krótkie i łagodne. No, obecnie w maju, kiedy będziemy, będzie pogoda w granicach 25-30 stopni, a temperatura morza będzie cieplejsza niż nasze morze polskie, więc myślę, że spokojnie będziemy mogli się kąpać. Co ciekawe, właśnie dawniej to był półwysep, Około 700 roku przed naszą erą koloniści przekopali kanał, żeby połączyć otwarte morze jońskie z laguną, która znajduje się pomiędzy wyspą właśnie Lewkas, a dzisiejszą Itaką. Most zwodzony, ten dzisiejszy, przez który będziemy przejeżdżać, wybudowano w 1986 roku. Nazwa tej wyspy pochodzi od greckiego słowa lewkas, leukos, czyli biały. Przepraszam za wymowę, dopiero na miejscu. <laughs> Dowiem się, jak to prawidłowo się wszystko czyta. Wzięła się nazwa od białego, skalistego urwiska, stromo opadającego do morza, z którego strącano oskarżonych. To miejsce znajduje się na południowo-zachodnim krańcu wyspy. Dokładnie przy przylądku Dołkata. Podobno sama Safona zakończyła tutaj swój żywot. Skoczyła z Urwiska, wierząc legendzie, że jest to sposób na wyleczenie się z miłosnego zawodu. I podobno nieszczęśliwie zakochani szli śladem tej starożytnej poetki. No dobrze. W pobliżu Urwiska znajdują się też ruiny świątyni Apollona. Postaramy się to zobaczyć. A jak to z tą wyspą było, bywało wcześniej? Najstarsze ślady życia na Lewkadzie to podobnież 8000 lat przed naszą erą, i zgodnie z homeryckim przekazem, Lewkada w starożytności była nazywana Nirikos. Kefalończycy podbili tą wyspę, później zmieniała ona przynależność, i te dzieje były dosyć burzliwe. stolicą wyspy było Nirikos, czyli dzisiejsze Nidri. O, to niedaleko tam będziemy. I było to jedno z największych greckich polis założone w VII wieku przed naszą erą. Ależ to było dawno. I właśnie Nidri pozostawało stolicą aż do czasów postbizantyjskich, czyli do 1648 roku. Mieszkańcy wyspy Levkada wzięli udział w wojnie peloponeskiej i walczyli przeciwko Persom pod salamidą i platejami. A także uczestniczyli w kampanii Aleksandra Wielkiego przeciw Rzymianom w III wieku naszej ery. Bojowniczy goście. W XIII wieku naszej ery wyspa weszła w skład Epiru. Później po najeździe weneckim w 1293 roku, Leskada wraz z innymi wyspami jańskimi stała się ich zdobyczą i należała do Wenecji. W roku 1300. Nowi właściciele, czyli Wenecjanie, przenieśli stolicę na północ tej wyspy, gdzie zbudowali zamek i nazwali go Santa Maura. Później nazwa ta zaczęła się odnosić do całej Lewkady. Jednak wkrótce Turcy zaczęli interesować się wyspą i zaczęła się długoletnia walka, która zakończyła się sukcesem tureckim. W 1503 roku podpisano traktat, na mocy którego została ta wyspa przekazana w ręce Turków. Turcy panowali przez 180 lat. Następnie w 1684 roku lewkada została ponownie zdobyta przez Wenecjan pod wodzą Francesco Morosini. Stolica została ponownie przeniesiona, tym razem w pobliżu zamku, gdzie znajduje się do dzisiaj Dzisiejsze miasto Lewkada. W 1797 roku dotarł tutaj Napoleon z armią francuską i pokonał Wenecjan, którzy w międzyczasie władali tą wyspą. Następnie dotarli tu Rosjanie i Turcy. A na koniec w 1815 roku Lewkada z całym archipelagiem Wysp Jońskich dostała się pod protektorat Brytyjczyków. Kurczę, kogo tu nie było na tej wyspie? Brytyjczycy rozbudowali wyspę. Powstały na niej drogi, mosty, kanalizacja. Jednak biedna ludność... Była nękana wysokimi podatkami. Ślady Brytyjczyków widać tutaj po zabudowie w stylu wiktoriańskim. Górne piętra budynków buduje się tu z blachy falistej. Albowiem Brytyjczycy wznosili takie domy w swoich koloniach. Lewkada została przyłączona do Grecji dopiero w 1864 roku, kiedy to grecki król Oton został zdetronizowany. Na Lewkadzie podobnież mieszkało wielu słynnych literatów, poetów. Co warto zobaczyć na Lewkadzie? Podobnież warty zobaczenia jest właśnie zamek Santa Maura, który zobaczymy zaraz, wjeżdżając na most zwodzony. Samo miasto Lewkada również, godne jest zobaczenia, ma jedyny w swoim rodzaju styl zabudowy domów, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej na świecie. W tym celu będziemy uli szukać ulicy Durpfelda, gdzie pełno jest tradycyjnych domów, pokrytych dachówką. Zewnętrzne ściany są okładane metalowymi panelami z blachy i malowane na różne kolory. Ciekawy jest kościół świętego Spirydona z XVII wieku. Stanowi on bowiem prywatną własność, ma bardzo ciekawy ikonostas. Kościół świętego Mikołaja, niedaleko centrum miasta Lewkada, został zbudowany w 1687 roku. Jednak Zniszczony został w trzęsieniu ziemi i odbudowany w 1830 roku. Najbogatszy kościół zbudowany na Lewkadzie z okazałym wejściem i oknami w stylu barakowym. Ikony także są szczególnie wyjątkowe. I drugi prywatny kościół Chrystusa Pantokratora z 1684 roku. Został on zbudowany tuż po zwycięstwie Wenecjan nad Turkami. Bardzo ciekawe dla mnie będzie Muzeum Fonograficzne, chciałbym do niego pójść. Można tam znaleźć stare fonografy, patefony, płyty winylowe oraz inne stare pocztówki dźwiękowe i instrumenty. Dodatkowo jest tutaj muzeum archeologiczne, muzeum sztuki ludowej. Jest też klasztor na wyspie, zbudowany na wysokim wzgórzu, pokrytym sosnami. W czasach starożytnych była tutaj świątynia bogini Artemidy i podobno jeden z uczniów świętego Piotra Sosion, został mianowany pierwszym biskupem Lewkady. I wtedy ten klasztor został założony. Jest to jedyny monaster na tej wyspie, który działa do dnia dzisiejszego. Agios Nikitas to jedna z tutejszych tradycyjnych wiosek, która mieści się 12 km od stolicy wyspy Lewkady. Tuż obok niej jest Katsima, jedna z najpiękniejszych plaż wyspiońskich, a i najpiękniejszych plaż greckich, na której to będziemy odpoczywać. Trochę dalej na południowy wschód znajduje się osada Kalasitoj, położona wysoko na, dla ochrony przed piratami na zboczu góry Rachis, Rachis Oros. Jest to jedna z największych lewka, lewkańskich wiosek. Jest tutaj urodzajna ziemia i można spotkać proste kamienne domy. Na wschód od stolicy można dojechać do lewkańskich kopalni soli przestały działać w 1947 roku ale do dzisiaj działają jako skansen pierwsze kopanie soli założyli Frankowie na początku XV wieku następnie przejęli Wenecjanie którzy eksportowali sól do Włoch i centralnej Europy największą miejscowością wypoczynkową na wyspie jest Nidri na południowym wschodzie wyspy jest to najładniejsza miejscowość w tym regionie Wybrzeża Wiem, że jest, tam jeszcze jest taki wodospad Skalny, gdzieś chyba w głębi wyspy Spróbujemy go zlokalizować I koniecznie będąc na Lewkadzie Będziemy starać się spróbować wino Czerwone Lokalne A także delektować się Lokalnymi oliwkami, cytrusami, migdałami i rybami Tutejszymi specjałami są Ryba w ziołach z rodzynkami i czoskiem. Znajdujemy się w Ankonie na stacji promowej Mamy kupione bilety i za półtorej godziny wypływamy No to ludzi z całego świata Świetna pogoda Dosłownie upał koło nas słychać języki różne Turecki Grecki serbski, jugosłowiański włoski, sam nie wiem jakie jeszcze wszystko odbywa się tutaj leniwie i niedługo czeka nas podróż drogą morską około doby wcześniej podobno przeprawa promem trwała 22 godziny w tej chwili około 25-26 ponieważ ze względów oszczędnościowych płyną podobno panowie na jednym silniku mam nadzieję, że uda nam się wygodnie przespać na tym promie kupujemy sobie miejsca w kabinie prom duży, 10 piętrowy Po drodze w busie jechaliśmy dobę i tak średnio się spało Natomiast sama jazda była ok Najpierw pojechaliśmy do Dębicy Pierwszym busikiem, potem przesiedliśmy się w ten docelowy Stamtąd minęliśmy Kraków, Katowice, Bielsko, Cieszyn Wjechaliśmy na teren Czech. Czechy bardzo ładne, zielone, malownicze. Pomimo tego, że ruszaliśmy w deszczu, to już koło Bielska była ładna pogoda słoneczna. Chociaż było trochę chłodno w Czechach, było słonecznie i przyjemnie. I wieczorkiem wjechaliśmy na teren Austrii. W Austrii piękne malownicze alpejskie widoki miasteczka bardzo czyste i cieszące oko i w nocy, kiedy było już ciemno byliśmy w okolicach Wiednia jechaliśmy z jednym chyba jeszcze przystankiem, trochę drzemiąc mniej więcej o drugiej w nocy wjechaliśmy do Włoch i jakoś tak powoli znikały nam te kilometry setka za setką w tej chwili prawie południe jesteśmy w Ankonie po drodze widzieliśmy, że dużo się buduje we Włoszech region przez który przejeżdżaliśmy jest regionem turystycznym jest regionem rolniczym głównie z tego, co tutaj widać. I tak to wygląda. Na dziesiątym piętrze promu będzie basen z morską wodą. Podobno od maja jest już na tyle ciepło, że można się z powodzeniem w nim kąpać. Zobaczymy, jak to będzie nasz główny plan, to dobrze się wyspać tej doby i odpocząć sobie na promie. a zatem jeszcze krótki spacer tutaj w okolicach portu i słyszymy się na wodzie dostaliśmy się na pokład promu bardzo miła atmosfera, przyjemna muzyka. Można tu się dogadać po grecku, po włosku, po angielsku, po niemiecku. Oczywiście bez problemu. Kabinki są dość bez... takie ładnie wystrojone. Cztery łóżeczka. Nie ma tutaj szału z miejscem, no ale to wiadomo. Łóżka piętrowe. Łazieneczka, klimatyzacja. Szafka. Panobarów, bawialni, kasyn, restauracji, punktów widokowych, tarasów i pewnie jeszcze wielu innych atrakcji. Powiedz mi, jak twoje wrażenia z tego statku? Świetnie. Powiedz, że poznałeś już kilku kelnerów i się kolegujecie, nie? Mhm. Jak miał na imię ten pan, który rozmawiał z nami przy śniadaniu? Ali. Ali. I co ci mówił? Że jak będziesz dużo jadł, to urośniesz duży, a jak będziesz mały jak? to będziesz malutki. Tak. Dobrze ci się spało w nocy? Tak. Mm. Ile godzin spałeś? Przyznaj się. Nie wiem. 11 godzin spałeś. Ale poprzednia noc cię wymęczyła. No nie tak bardzo. Dziecko przecież też spało No to fajnie. A teraz jesteśmy w porcie w Igumenicy. Za chwilkę ruszamy i już będziemy wpatrzyć na miejsce. Południe. Mhm. Jest tuż po godzinie 9 czasu greckiego, czyli 8 naszego czasu. Ten hałas to yy, pochodzi właśnie z rufy naszego promu. Wrażenie jest takie, jakby się jechało Przetaczającym się pociągiem, mniej więcej i tak cały czas się to odczuwa. Bardzo łagodne, jednostajne, zupełnie nieprzeszkadzające. Przed... Patrzymy przez okna widokowe na oddalający się port i gumenica Świeci słońce i za chwilę idziemy na górny pokład się opalać Zjedliśmy bardzo smaczne śniadanie Za około 20 euro dla 4 osób Z kawą, z jajkiem Z pysznymi serami i lokalnymi wędlinami Świeże pieczywo, bardzo smaczne Tak Noc była wspaniała Spało nam się bardzo dobrze Nikomu nic nie dolegało, a to najważniejsze Dzisiaj od rana humory nam dopisują I coraz bardziej Czekamy na tą chwilę, kiedy będziemy mogli Zejść na ląd I Kiedy będziemy Coraz bliżej kresu Naszej podróży W oddali na dole patrzę Na ludzi, którzy w szlafroczkach Wychodzą ze swoich Kamperów są tutaj takie na dole Westfalie Mają popodnoszone dachy Ludzie w nich e, przemierzają sobie Europę I tak to wszystko wygląda Kończę to gadanie, bo pewnie nie będzie za wiele słychać Ale chciałem, żebyście mniej więcej mieli wrażenie Jak tutaj jest Pozdrawiam za nas rząd bojek po prawej i lewej naszej stronie ponieważ jest tutaj dość górzysto to prom musi dokładnie płynąć wyznaczoną trasą i tak też robi manewrując delikatnie wychodzi z tego górzystego miejsca faktycznie jest tu dość wąsko i pewnie płytko miejscami, więc nic dziwnego, że podejście do portu musi być oznakowane Dużo tutaj jest osób ze zwierzętami Jest specjalne pomieszczenie dla piesków Pieski mogą sobie chodzić po pokładzie Mają miski z wodą Bawią się rzucaną Mogą sobie kopać są kuwety specjalne dla zwierząt i widać, że gospodarze się bawią ze swoimi przyjaciółmi, rzucają im piłki. Fajnie to wygląda. Jesteśmy na rufie i tak fajnie słychać pracujące silniki i wiatr, szumiący Widać fale Zakręciliśmy już na kurs Wypłynęliśmy z tej zatoki Dokoła piękny widok, wszędzie dosłownie Gdzie okiem sięgnąć Na horyzoncie majaczy jakaś wyspa Albo stały ląd Może ma piękny taki kolor, błękitny Robi się biało-zielone tutaj, tuż za silnikami I zostawiamy taką długą smugę Na rówie, leniwie Maja, czy flaga Grecji Ogrzewa nas słoneczko Aga pisze sobie pamiętnik W takim małym notesiku, który zebraliśmy W takim małym niebieskim długopisikiem żeby jej do okularów pasował I do sweterka I do sweterka, tak, wszystko o, mamy prawie niebieskie Jesteśmy w Grecji, flaga grecka Nawet pokład jest pomalowany na niebiesko A barierki są białe, bo flaga Grecji jest biało-niebieska Cyprianek też ma niebieską koszulkę się na przód Jak to zdjęcia, synku, twoje? Zobacz, tam następny statek płynie Motorówka chyba. Przyjemna chwila. Cyprienku, ale jak stawiasz na barierce, to tylko Ci się wydaje, że to będzie równo, a barierka się Ona rusza. drga. Wiesz, jak będzie Ci się ruszało zdjęcie, to będzie niewyraźne. Lepiej w rączkach się ustabilizować. Ale już nie, rób tym górom. One są już za... Górami, to już nie będzie ładne zdjęcie. Możesz falą zrobić jeszcze najwyżej zdjęcie, ale tak to już nie. Albo góra, albo jednej górze i fala. Ale to już robiłeś, już wystarczy. Już jest taka mgła troszkę, widzisz już nie są takie wyraźne. Bo są za daleko.